Są takie drzwi, o których nikt nie mówi ci. Są takie drzwi, ciepłe jeszcze od łez i krwi. Są takie drzwi, z których nie jeden sobie drwi. Są takie drzwi, demony mówią mi o nich, gdy widzę zbyt wiele lub zbyt mało, wiem. Mam skrzydła, aniele, mieszam dobro ze złem, gdy czuję, że żyję, a potem już nie.